I, I widzę na czerwono i czerwoną gwiazdę przed oczyma, też widzę na horyzoncie. No i, no i reminiscencje sprzed 80 lat, także tak. nie denerwuj mnie za mocno, bo czuję niepokój. Tak, tak, to zorze, to zorze, to zorze zaranne na pewno tam ze wschodu. No, witamy serdecznie, kolejny epizod 67, Mielenie ze zorem na bogato. Mamy dzisiaj 12 kwietnia, jest godzina 21.05 czasu, 21 czasu polskiego, kiedy to nagrywamy. Oraz godzina 20.05 według ośrodka londyńskiego. Pogrążonego w głębokiej żałobie. Tak jest, tak jest. No 99 lat to słuszny wiek. Do takiego wieku można każdemu z nas życzyć, e, no ale zawsze pozostaje ten niedosyć, że jednak liczba nie zmieniła się na trzycyfrową. Ale tutaj żałoby, powiedzmy poza żałobą, oficjalną ogłoszoną tą ośmiodniową, opuszczonymi e, flagami na masztach, etc. nie widać tak za bardzo, ponieważ wszyscy mają innego rodzaju zmartwienia. To znaczy krótkoterminowo poluzowano, więc tutaj w niektóry, przed niektórymi pubami już o godzinie 12 w nocy czeka, czekali ludzie. Sklepy mamy oficjalnie otwarte. Możemy zakopywać dobra nie tylko niezbędne do życia, ale z drugiej strony mm. widzę, że większości ludzi już tam gdzieś tam w tyłu głowy na klucze, no ale my to jakoś tak przerabialiśmy od, od ruchu w sumie z leciutkim okładem. No ale te markety to jednak czasami się przydają, bo tu w Polsce, nie wiem, to było tydzień, dwa tygodnie temu Morawiecki stwierdził, że markety budowlane trzeba pozamykać koronawirusowo. No to teraz ja mogę zrobić zakupy tylko przez internet. No to się okazuje, że nawet jest akcja reklamowa i to widziałem i było w radio, w internecie tamtego, dwie konkurujące sieci aktywizują się w internecie, sprzedaż bezpośrednia, taka, owaka, można odebrać samemu nawet na parkingu, tylko trzeba się przez internet tam zalogować i dwie godziny później towar można odebrać osobiście albo przez firmowy transport, także no, jest pełna mobilizacja, no ale niestety. To w praktyce działa zupełnie inaczej, bo jak to złożyłem zamówienie, to ta panienka zadzwoniła, mówi, pan, to co pan zamówił, to tego nie ma. Ja mówię, no jak to nie ma? No bo było w magazynie, ale było wadliwie przyjęte. Ale mówię, no dobra, to tam jest, tam są trzy rodzaje tego, tylko ja wiem, że ta następna obok, z tego samej fabryki, od tego samego producenta jest trochę droższa. tylko niech pani powie, czy dużo droższa, jeżeli 10% to biora. No mówi, a wie pan, no jest, bo ja jestem teraz na magazynie no i tam ten rozmawia z tym człowiekiem mówi, tak, no to trochę droższe, tak, o panu pasuje ten no to dobra, to ja to zaraz zamienię. No a no, ja mówię, nie, jak było dziewięć sztuk, to niech będzie na dorówno, niech będzie dziesięć. No mówi, tak, no to w porządku, to ja to zmieniam. No i tak i, widzisz, zamawiasz tego, wszystko jest w internecie, pięknie się zgadza, a potem przez telefon, i to też widzę, że ludzie już się nauczyli w tym dziwnym Amoku, że w komputerze to jest jeden świat. A realny to jest zupełnie co innego, że to trzeba zadzwonić, sprawdzić, ile tego naprawdę jest, policzyć na palcach, a potem potwierdzić, że to będzie tyle i tyle. I ten sposób właśnie z umierającego PRL-u o dziwo działa. No bo jakbyś się opierał na komputerze, no to że pana się nie da. No było zlecenie, to się nie da. To musimy anulować, no bo, bo tego nie ma. Ale widzisz, że to ludzie się po polsku nauczyli. Chyba od, rodziców, od rodziców przejęli te umiejętności. I mimo tego, że złożyłem zlecenie jest przez internet i wszystko tam już jest zabukowane, to można to poskreślać, poskreślać i zrobić tak przez telefon. <głos> I, I będzie jutro, przyjedzie, wiem, że tego, bo to już było testowane. Także korona to ma swoje też plusy, bo się okazuje, że te sztywne procedury, które wcześniej nie działały do końca, teraz zupełnie nie działają, ale dzięki temu działają procedury ludzkie, normalne. Dzwonisz, rozmawiasz, o, tak zrobimy, w porządku. Jestem mimo wszystko optymistą, że ten cały cyrk ma swoje dobre strony. Ja nie wiem, jaki z tego będzie końcowy wynik, ale widzę, że ta hybrydowa metoda walki jednak przynosi efekty. No bo pozamykali, tak. Nie, nie pójdziesz, nie wybierzesz tego, co potrzebujesz. Trzeba wybrać w internecie i tam potem się nic nie zgadza. Ale, ale jest jakaś metoda awaryjna mimo wszystko. I to chyba nie jest metoda zachodnia, europejska, bo, to, bo nie spełnia wszystkich norm unijnych. Znaczy ja, szczerze, ja też ostatnio przechodziłem przez tego typu zakup już pali licho, co? Yy, na zdjęciach internetowych oczywiście wyglądało to jak towar wykonany jak najwyższej jakości. Powiedzmy gruba, tka, gruba, gru, gruba tkanina to czego poszukiwałem, tak? W momencie przyjścia towaru, no chło, którego po prostu nawet, nawet wrogowi bym na prezent nie dał, bo po prostu... Ech. No w każdym razie zwrot przebiegł bezproblemowo. Yy, zwroty to... Za... Trzeba zobaczyć, jak wygląda wskaźnik zwrotów przy, przy, przy, przy zamówieniach online w tym momencie, bo podejrzewam, że przez ten rok to całkiem sporo poszedł do góry. No a my zobaczymy, jak tutaj będzie w tym momencie, właśnie w porównaniu Polska-Wielka Brytania, zobaczymy, jak będą nam się wypłaszczać krzywe. No bo the curve. Moment, tak, bo na ten moment według danych oficjalnych, no to Brytyjczycy mają mniej tutaj zarażeń per, y, na dzień, niż, y, niż jest to w Polsce. No zapewne jest to w jakiś sposób też powiązane z ilością testów robionych, ale gdzie ja tam będę y, powtarzać teorie spiskowe, prawda? Ja Ci powiem, że po niemiecku najlepiej to brzmi. Mm -hmm. To je całkiem jednoznacznie tak kabaretowo. Die kurwe no właśnie No właśnie. Dobrze, przejdźmy do wątku głównego naszego dzisiejszego spotkania, ale tutaj jeszcze powiem szczerze, że nie bez kozery, nie bez powodu podałem tą datę, 12 kwietnia, jako taki malutki wstęp, ponieważ, proszę Państwa, my mamy dzisiaj rocznicę Okrągłą 60. rocznicę lotów w kosmos Jurija Gagarina. I nie wiadomo teraz, kto się tam wybiera. Ostatnio polecieli Chińczycy, ale euforia była przedwczesna, bo tylko poleciało kilku. <grym> <grym> Więc nie widzę potrzeby robienia z tego wielkiego halo po 60 latach, prawda? <grym> od pierwszego, od pierwszej próby. Aczkolwiek no, inne mniejsze narody też robią swoje próby, między m.in. Indianie, to znaczy Indusi. Tak. Bardzo bitny, ambitny naród Izraela także wysyła swoje misje kosmiczne ostatnio. Bezzałogowe na razie. To ta co się o księżyc rozbiła, tak? No tak, ale to są, zauważ, że to są bardzo ambitne rzeczy. To był ogromny skok, jeżeli chodzi o z drugiej ligi do pierwszej także tam są tajniki po prostu których nie można kupić na rynku, no bo to są no to są lata ćwiczeń i potężne nakłady ci ludzie, którzy tę te, te, te technikę opracowali zazdrośnie jej strzegą no bo tam są utopione wielkie pieniądze no i nakłady ludzkie także to, to jest ogromny wysiłek to widać było po historii tego wyścigu kosmicznego między Sowietami i Amerykanami, że to no, tam naprawdę tytaniczne nakłady tam były położone, więc no, świat się zmienia. No, sześć, sześć dekad minęło i niby tak wszystko się pozmieniało, ale, <ścoughs> ale wyścig, że tak powiem, intelektualny i polityczny, ten propagandowy jak najbardziej jest na czasie, no bo Bidon mówi, że no, no Rosjanie przecież, no to Putin to jest człowiek bez serca, bez duszy, morderca bez duszy. Trzeba go powstrzymać, także no, no coś tu się dzieje bardzo poważnego pod spodem, skoro takie inwektywy są rzucane na międzynarodowych forach, poważnych. No. Oj tak, oj Całkiem tak. Oficjalnie to, to nie było, to, to, to się nie wymsknęło komuś, jak beknięcie po obiedzie, tylko to była oficjalna wypowiedź agencyjna do mikrofonu, przed kamerami, starannie wcześniej przemyślana, przygotowana, więc przyszły następne kroki i mamy te najnowsze, czyli no, zabawy na Morzu Czarnym, więc tam są marynarze, żołnierzyki przestawiani, są w środki już te materialne, poważne, zaangażowane na wschodzie Ukrainy. No i tak powoli zaczyna się zagęszczać, bo jedna i druga strona sobie mówi różne rzeczy, dosyć obraźliwe, konfrontacyjne, a nie widać po żadnej ze stron woli takiej uczciwej, no ale. Z... Usiądźmy tutaj jakoś tak, no, no spróbujmy to jakoś ogarnąć, żeby to nie było z tego z tragedii. No nie ma tego, no bo to jedyne forum, które było dosyć kulawe. No trzeba przyznać takie no, na pokaz zrobione, te tak zwane porozumienia miejskie, przeforsowane to ogromnym wysiłkiem, Unii Europejskiej, tu trzeba też dostrzec pozytywną rolę Angeli Merkel i tej te, te osoby pełniącej obowiązki ministra spraw zagranicznych, że no, te wysiłki no, przyniosły jakiś rezultat i to, to forum oficjalnie przez te kilka lat, pięć, funkcjonowało. Czyli to porozumienie miejskie miało kilka rund negocjacji, które tam no, niewiele posunęły sprawy do przodu, ale przynajmniej były kanały dyplomatyczne i te negocjacyjne otwarte i tam próbowano do czegoś dojść, a obecnie z tego porozumienia, to było tydzień temu, Żelejski z Kijowa po prostu wystąpił, powiedział, że już dłużej na te prowokacje nie zezwalamy, mamy dość tej maskarady, nie będziemy w tym dalej uczestniczyć, nie mamy zainteresowania, tu trzeba postawić kropkę nad i, także no, kropkę nad i, czyli działania militarne, więc Rosjanie ściągnęli kilkadziesiąt tysięcy wojska na przyspieszone ćwiczenia w ten rejon. Niektórzy tam piszą, że to jest nawet 100 tysięcy wojska, czyli już potężne siły głównie zmechanizowane, ale także tam są te, te siły szybkiego reagowania, przerzucane helikopterami, czyli mobilne. Nowoczesne wojska rakietowe, także są te przenośne już w tysiąc kilometrów i mniej od granicy taktyczna broń rakietowa na tak zwanym teatrze działań wojennych. Więc no, od lewej strony tam dwa duże okręty amerykańskie, czyli... Jest lotniskowiec i, i niszczyciel rakietowy Donald Cook, którego kilka lat temu Rosjanie na tym samym akwenie oślepili tymi radarami swoimi walki elektronicznej zamontowanymi na samolocie, na Suchoju. I, no i te, te, te środki radioelektroniczne, po prostu ten okręt Donald Cook, zwany przed, przez Rosjan, Donald Duck, czyli, czyli kaczka siedząca, tak wiadomo, że strzela się do kaczek na stawie. I nawet medal pamiątkowy wybili z tej okazji, bo no, to był taki mini sukces. Jeden z najbardziej zaawansowanych okrętów amerykańskich w dziedzinie elektroniki został po prostu unieruchomiony, bo tam nic nie, nie funkcjonowało, ani namierzanie, ani środki tam... Koordynacji tam satelitarnej głównie chodzi o to, że oni tam dostają sygnały z różnych jednostek powietrznych, tej ochrony z góry, bo te samoloty tam AWACS latają w górze i namierzają cele w okolicy tam kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów, a nawet zaglądają za horyzont patrząc, czy tam jakieś rakiety nie nadlatują i te sygnały są drogą satelitarną przekazywane do tego centralnego komputerowego sterowania okrętu. No i to wszystko zostało razem z, z, z GPS-em i bieżącym sterowaniem wyłączone, czyli nie, nawet stery nie działały. no Przeleciał parę razy nad tym ten samolot no i wszystko zgasło i, i był totalny reset. Nie był to great reset, ale był lokalny reset sterowania okrętu, który no, dryfował przez jakiś czas pół godziny, to aż do ponownego uruchomienia wszystkich systemów sterowania. I ten e, przypominał o tym, bo e, ten samolot dla pokazania co, o co chodzi, to zrobił tak zwany buzzing, czyli przelatywał nisko nad pokładem tego okrętu, e, kilkanaście metrów, parę razy po to, żeby z, z czapki tym marynarzom amerykańskich spadły z głów. No i pospadały, bo to, wiadomo, siła ciągu tych odrzutowych silników jest potężna. No i raz zrobił wiatr, drugi, trzeci. no i Nie mieli nawet jak do niego wycelować, bo wszystkie systemy mm. naprowadzania były nieaktywne. Więc mogli najwyżej mu rzucić kilka przekleństw albo z procy próbować trafić. Taka sytuacja, więc ten sam okręt teraz po modernizacji, po zwolnieniu części zdemoralizowanej załogi i zatrudnieniu nowej wpływa ponownie na akwen pod tytułem Morze Czarne, utraktowane przez Rosjan jako ich wewnętrzna sadzawka. Trzeba spojrzeć na mapę, jak to wygląda. No i po stronie zachodniej natychmiast po krótkiej wizycie, która odbyła się pod koniec ubiegłego tygodnia, czyli to, to, to jeszcze chyba nawet w agencjach nie, nasi rządziciele tego nie zauważyli, że pod koniec tygodnia w piątek bodajże w weekend Żeleński odbył y, awaryjną wizytę w Ankarze i tam się dogadał z Sułtanem Erdoganem co do tego, jak tu będziemy razem współpracować. I Erdogan powiedział, tak, mi się to podoba i jesteśmy sojusznikami w NATO i tutaj Południowa Flanka, będziemy tego bronić przy użyciu naszych środków, naszej floty i naszego wywiadu i wszystkiego. Także e, tak jakby rysuje się powtórka z wojny krymskiej. No bo wiadomo, że poprzednia wojna krymska właśnie się rozegrała. O Krym, jak sama nazwa wskazuje, była między Turcją a Rosją. Obecnie z aktywnym udziałem no, Ukrainy, która jest podzielona na strefę zachodnią, czyli natowską i zbuntowaną wschodnią część uprzemysłowioną, czyli Zagłębie Donieckie głównie, gdzie są skoncentrowane zasoby mineralne potężne gazu ziemnego i ropy. Oraz kopalnie węgla. I uranu, i parę innych rzeczy, i ogromne zakłady przemysłowe, także. No i to, ci separatyści opanowali i tam rządzą, no i mają umowę o bratniej współpracy i przyjaźni z Rosją. Nieprzypadkowo przecież tam działała, no, przed tym całym, tą całą zabawą, piąta kolumna rosyjska ludzi, którzy byli nominalnie Ukraińcami, ale tak naprawdę obywatelami także Federacji Rosyjskiej, no i przyszedł odpowiedni moment, no i, no i pokazali się na ulicach. Bez insygniów. Tak. I przeprowadzili takie demokratyczne wybory przyspieszone. Wszystko było gotowe. Wszystkie arkusze były wydrukowane do głosowania. Komisje wyborcze były wszystkie lokalne pilnowane przez tych ludzi w mundurach młodych, postawnych gości. Bez insygniów pilnowali w porządku. To były ludowe siły porządkowe. No ale widać było, że to Grisha i Anton była taka bajka, pamiętamy. A propos, taka piosenka. Misza Grisze i Anton Pizdili, Patiefon. Koncerta nie budiet. Oczywiście te wszystkie mundury to można było kupić w każdym, byle jakim sklepie, tak? Podobnie w Ługańsku podobnie w i Doniecku, tak? Okazało się, że połowa obywateli trzyma w garażach czołgi. Jakoś, tak? Albo przynajmniej opalcerzone łady. No. Tak jest. Tak jest. No tak, sytuacja znowu nam eskalowała. Ukraina jest tak naprawdę na celowniku, na celowniku mocarstw od kiedy? Od roku chyba 2013 można powiedzieć, kiedy, yy, kiedy to Janukowicz yy, powiedział, że jednak tą umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, to jednak ona mu się tak za bardzo nie podoba i on ją tutaj zawiesi. No i cóż, no, potem, mieliśmy, potem mieliśmy Majdan. Potem mieliśmy Janukowycza, który uciekł do Rosji. Potem zaczęły się problemy właśnie na Krymie i w Donbasie. Na Krymie najpierw, czyli to była ta aneksja Krymu przeprowadzona w sposób, no to trzeba jednak przyznać, czapki, czapki złów w sposób błyskotliwy, tak? E, tam były wojska, wojska ukraińskie stacjonujące. No i co? No i, no i nic, no. Krym, Krym należy, Krym należy do, w, tym, w tym momencie przez. Yy, powiedzmy przez, yy, przez status dokonany do Rosji, a potwierdzają to chociażby różnego rodzaju ro, różnego rodzaju mapy, tak? czyli, czyli, czyli weźmy chociażby różnego rodzaju pozycjonowanie Yy, pozycjonowanie lokalne, chociażby Map Google, które jeżeli popatrzymy z naszej perspektywy na przykład Polski, no to Krym jest tutaj przy niby przynależny do Rosji, albo jakąś taką, niby do Polski, albo te, przepraszam, do Ukrainy, albo taką lekką inną linią oddzielony, a jeżeli popatrzymy z perspektywy Rosji na przykład, no to Krym już tutaj wyraźnie granica jest, yy, Krym jest rosyjski. Następnie w 2014 roku mieliśmy, mieliśmy grupy separatystyczne atakujące pro-kijowskie pro prokiowskich żołnierzy w Doniecku i Ługańsku rozpoczęła się dosyć, rozpoczął się dosyć długi konflikt. No i tak jak tutaj wspomniałeś, no mówimy tutaj o, o obszarach, które są i które graniczą z najbardziej uprzemysłowionym regionem, regionem Ukrainy. No tutaj mowa oczywiście o zakładach energetycznych, o kopalniach, o przemyśle, cię, o przemyśle ciężkim, no, Faktem jest, faktem jest że, że, że właśnie tutaj mieliśmy do czynienia później z sukcesem, tak to można nazwać, w postaci zawieszenia broni. To, był, to, to było właśnie to porozumienie, porozumienie mińskie, o zachowujące powiedzmy jakiś taki mniej bądź bardziej formalny status quo. Później mieliśmy porozumienie paryskie w formacie, w formacie norm, normandzkim gdzie tutaj Ukraina, Rosja, Niemcy i Francja rozmawiały w 2019 roku na temat zakończenia zawieszenia broni w ramach tego porozumienia mińskiego. No i znowu, znowu się zaczęło. Myślę, że myślę, że prezydent Żeleński, czyli AKA wybraniec narodu, AKA aktor jest świadomy decyzji, powiedzmy, rozpoczęcia jakiejkolwiek mobilizacji czy przygotowań. Jest świadomy tego, że Ukraina sama, sama nie jest w stanie. Yy dokonać, dokonać, do, do, dokonać reaneksji czy przyłączenia ponownie obydwu republik. One formalnie, one formalnie należą nadal do Ukrainy, natomiast mają jakieś tutaj różnego rodzaju statusy, statusy autonomiczne, które są, no, można powiedzieć, gwarantowane tutaj bliskością do Rosji. No więc mamy, mamy oczywiście tutaj Kijów, który w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy dwa razy bywał w Ankarze. To się skończyło między innymi podpisaniem, podpisaniem układu o sprzedaży tureckich, tureckich dronów na Ukrainę dronów, które były które zostały przetestowane na kilku różnych polach bitewnych, więc, więc, więc to konfliktów, które omawialiśmy, więc to nie jest więc to nie jest powiedzmy jakaś sprawa przypadkowa, czy sprawa po prostu dziwna, tak? Amerykańskie okręty wpływają na Morze Czarne, czy no, no, to, to, to oczywiście wiadomo, tutaj pojawiają się głosy, że tutaj jest naruszenie y, układów międzynarodowych, nie, nie jest naruszenie, ponieważ okręt wojenny, chcący wpłynąć na Morze Czarne, musi zaanonsować się stronie tureckiej, na, że chce przepłynąć przez Bosfor, strona turecka wyraża taką zgodę, okręt wojenny przepływa, no, Chyba musi jeszcze zadeklarować tutaj, kiedy, kiedy planuje opuścić, opuścić y, obszar Morza, Cza, Morza Czarnego, dla przykładu. No, w tym w wypadku okrętów amerykańskich chyba została podana data y, gdzieś z początku maja, 6 albo 8 maja. Tak, po miesięcznych manewrach na Morzu Czarnym. Także... No I te manewry są sojusznicze i biorą w nich udział także Turcy, więc mhm. no. nic poważnego się nie dzieje. Mhm. <laughs> powiem Ci, że bardzo niechętnie, ale jesteśmy w to wciągnięci nie tylko jako bliskie zaplecze tego całego cyrku no z racji położenia geograficznego i nas naszego położenia sojuszniczego umów, które żeśmy zawarli mhm. e, o czym się u nas nie mówi, że to jest teraz ten okres, kiedy zacznie to nam ciążyć. No, te zobowiązania, które żeśmy podjęli, no, będą egzekwowane, bo pacta sunt servanda, tutaj nie ma już odwrotu. Podpisałeś, no to my teraz egzekwujemy. I może być nieładnie, ale to, to jest nie koniec zabawy, bo tu nie chodzi głównie o militaria. Chodzi o w przypadku Rosji o bardzo ważną rzecz, o ich stabilność finansową, mm -hmm. bo chodzi o źródła zaopatrzenia w węglowodory, rynki zbytu i tranzyt tych nośników energii, będących głównym towarem eksportowym Rosji i ich czynnikiem stabilności budżetowej także. Tak jest, my się to... obracamy, my się obracamy cały, czas, cały czas wokół tego głównego elementu, bo wszyscy się tutaj skupili na zasadzie, że rosyjskie czołgi grzeją silniki, a tutaj płyną statki po Morzu Czarnym, natomiast to chodzi cały czas o to samo, o czym rozmawialiśmy już wielokrotnie w przeszłości. Chodzi o Gazprom, chodzi o Nord Stream 2, i chodzi o tranzyt średnio- i długoterminowy gazu ziemnego przez Ukrainę, która nadal jest przez te kilka przejściowych lat, dopóki alternatywne drogi eksportowe, głównie Turkish Stream i planowany niedługo do uruchomienia Stream 2, nie zostaną w pełni. Uruchomione. To Rosja jest zdana, jeżeli chce utrzymać wolumen eksportu gazu ziemnego do Europy, korzystać z Ukrainy. Po sezonie zimowym teraz tranzyt gazu przez Ukrainę został przez Gazprom drastycznie obcięty. Dlaczego? No, prosta sprawa. Aby uniemożliwić po sezonie zimowym swoim kontrahentom europejskim Zapełnienie zbiorników na kolejny sezon, bo przyjdzie za kilka miesięcy kolejna zima i trzeba mieć w zbiornikach zapasy, żeby te zimy obsłużyć. No, po zimie te zbiorniki są opróżnione. No i wiadomo jest z drugiej strony, że nie da się ich zapełnić paliwem importowanym skroplonym, bo one stanowi dotychczas te zdolności zaopatrzeniowy z różnych stron, tylko rzędu 20, maksymalnie chyba 25% zapotrzebowania Europy w paliwo gazowe. Więc hmm. bez Gazpromu, bez tego gazu rosyjskiego się w Europie ogrzać nie da następnej zimy. Więc Rosjanie blokując teraz, ograniczając tranzyt gazu, w tym gorącym momencie, kiedy chcieliby eksportować gaz przez Nord Stream 2, a jakoś te ostatnie kilka kilometrów nie może się zbudować z różnych tam powodów politycznych, no to zagrali za Wadiacko, wabank. Po prostu no, zmniejszamy tranzyt. Zima się skończyła, nie ma gazu. No i co teraz zrobicie? Zbiorniki gazu strategiczne na Ukrainie, bardzo znaczne, ostatnio rozbudowane także w Polsce dla bezpieczeństwa naszego kraju, no, no są w dużej części opróżnione po zimie. No i e, fajna rozgrywka. Ale to jeszcze nie koniec, bo to dopiero jest pierwsze piętro. Drugie piętro, o którym w ogóle się nie mówi, to jest to, a przecież wiadomo oficjalnie, Polska. W ostatnich latach bardzo zbliżyła się z Ukrainą w sensie geopolitycznym i także gospodarczym, bo na przykład PGNIG podpisało długoterminowe kontrakty z Naftohazem, tak to się nazywa, czyli przedsiębiorstwo państwowe eksploatacji ropy i gazu ziemnego umowy zabezpieczone udziałami w czy wręcz wyłącznością koncesji na wydobycie gazu ziemnego na wschodzie Ukrainy, czyli w Doniecku, które nadależy formalnie do Ukrainy i Ministerstwo Energii tam, czy jak ono się tam nazywa, w Kijowie, rozdziela te koncesje i PGNiG taki kontrakt z Ukraińcami zawarło, no ale przecież ten Doniec jest okupowany przez separatystów. Czyli te zasoby ziemne, które Polska zainwestowała, ja nie wiem ile tam włożono pieniędzy, ale kontrakt jest zawarty. Mamy wspólne przedsięwzięcia do eksploracji, czyli, czyli badania złóż i ich wydobycia wspólnie z Ukraińcami, czyli mamy joint venture. Mhm. Zabezpieczony, na, oni mają, są chudzi kapitałowo, przecież mają notoryczne braki, potrzebują pożyczek między innymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego i także od Polski dostali miliard euro od prezydenta Dury. Więc no wiadomo, że my jesteśmy tu inwestorem strategicznym dla nich, finansowym, a oni mają złoża i te, te złoże są zabezpieczeniem i jednocześnie materiałem, w którym my inwestujemy. No i pytanie czy ten teren de facto okupowany przez Rosjan no, będzie udostępniony do tych odwiertów i do um, dalszej eksploatacji. Na razie do tej pory pierwsze ruchy tam odbywane um, były pozytywne, to znaczy Rosjanie nic tam nie robili, ci urzędnicy z Doniecka także nie, nie czynili żadnych um, przeszkód, więc to wygląda, że te umowy międzynarodowe są na razie poszanowane, ale w wypadku wojenny to wszystko bierze w łeb i staje się nieaktualne. Przecież wiadomo, że to o to chodzi. Więc mamy rączkę już częściowo zanurzoną w nocniku. Czyli to, to jest dobrze zagrane z punktu widzenia strategii, bo jesteśmy już umoczeni i musimy iść dalej. Mhm. A my umoczone pieniążki w tym wszystkim. I mamy, jesteśmy związani tym sojuszem z Ukrainą na twardo, na, bo żeśmy już tam włożyli nasze aktywa. No, no, no to właśnie w ten sposób jesteśmy związani. Ale jest jeszcze trzecie piętro, o którym tym bardziej nikt nie mówi, a to jest całkiem oficjalna wiadomość między nimi z przesłuchań. W Kongresie Amerykańskim, żeby tutaj nikt mi nie zarzucał jakichś teorii spiskowych, bo te dokumenty od kilku lat są znane. Są oficjalnie podane, są dostępne i wiadomo. Pan Hunter Biden Właściwe nazwisko jest Robert Biden, ale przydomek ma taki hunter, używa się tego imienia, on jest między innymi na dokumentach z tym imieniem notabene, z, razem z pasierbem Johna Kerry'ego, czyli byłem ministrem spraw zagranicznych amerykańskim w zarządzie firmy Burisma Holdings. To jest bardzo fajna spółka, założona i rozchulana za końcówki prezydentury poprzedniego, czyli Janukowicza, tego, który uciekł do Moskwy, urodzonego w Doniecku, który umożliwił tę infiltrację zapobiegawczo piątej kolumny rosyjskiej i który przygotował Doniec, gdyby coś się stało, no, na tory demokratyczne, prawda? To on to zrobił. Pan Wiktor Janukowicz przy udziale i wspólnie z urzędnikiem z Kremla, czyli panem Włodimirem, Władimirem Władimirowiczem Putinem. Bardzo cwany, sprytny, przebiegły i skuteczny gość. I we dwóch to przygotowali, gdy się zrobiło gorąco, był Majdan, no to oni od razu odpalili plan awaryjny pod tytułem niepodległy, demokratyczny Donieck, już zawczasu przygotowany przez pana prezydenta Ukrainy, wybranego głosami głównie wschodnich obwodów pana Janukowicza. I on był tym ojcem chrzestnym, który pozwolił jednemu z dużych oligarchów ukraińskich na wschodzie, właśnie z Doniecka, na stworzenie tej firmy za, wiadomo, za prowizje i różne tam inne dile Burizma Hollins, która nabyła koncesję za pół darmo na eksploatację gazu ziemnego. I w tej firmie w zarządzie przez kilka lat zasiadał za prezyd prezydentury Obamy e, i wiceprezydentury Joe Bidena. Kto? Syn Juska Bidena, pan e, Hunter Biden. Hmm. <gol> palący Kraka i który można jego filmy obejrzeć sobie na YouTube, jak to się zwierza. No, miał problemy z narkotykami, to tak... Ten... No i z różnymi innymi rzeczami, między innymi z Chińczykami miał problemy finansowe. No, I tak dalej, i tak dalej. Więc to, tu jest trzecie i są dalsze pokłady, ale w to już nie wchodźmy, żeby to nie stracić zasięgu. Wy, wystarcza nam to, że obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, Józef Biden, razem z synem, są jakoś zamieszani w dziwne geszefty na wschodzie Ukrainy z podejrzaną firmą założoną przez człowieka ściganego listem gończym przez FBI, pana Mykoły Złoczewskiego, który jest tam w kilku postępowaniach oskarżony o malwersację również w Stanach Zjednoczonych, no ale też jest tam spisek międzynarodowy oskarżony o różne tam inne rzeczy, a już na pewno jest wrogiem na rynku wewnętrznym w Kijowie, no bo to jest tam wraża firma, która wydobywa gaz na wschodzie Ukrainy w Doniecku. <gry> który formalnie należy do Kijowa, ale przecież jest we władaniu Demokratycznej Republiki Donieckiej. I tam w samym środku są ludzie z rodziny obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który oficjalnie mówi, że on to na to. Na to że Rosja musi ten to bandyta na, na Kremlu bez serca i musimy go powstrzymać. No ale. Prywatnie wiemy, ale z oficjalnych wiadomości, że to, to nie jest koniec tej historii, bo on sam jest to zamieszany osobiście z całą rodziną w, w sposób no, nie do końca czytelny, powiedzmy tak dyplomatycznie, No, że to się może różnie rozegrać. E, wiadomo, że Putin ma na to wszystko kwity, bo jego przecież wywiad działa, piąta kolumna także. Sprzed kilku lat pamiętamy nagrania rozmów telefonicznych urzędników Departamentu Stanu z wiceszefową Wiktorią Nuland na czele, co się pojawiło w mediach międzynarodowych i także w telewizorze po kilku dniach, bo już nie dało się tego zatrzymać. Więc nagrania tutaj, taki cytat mamy, fuck you, To było właśnie słynne zdanie Wiktorii Nuland, która notabene, także wróciła razem z Juskiem Bidenem do Departamentu Stanu. Teraz. I pełni równorzędną pozycję do tego, którą zajmowała przed ponad czterema laty za prezydentury Obamy i Józefa Bidena. Czyli w tym cyrku tak jakby wszystko się kręci w kółko bardzo dynamicznie, ale pewne pozycje są niezmienne. Takie stałe fragmenty gry wracają jakaś jak czkawka pijacka, odbija się echem i, i coraz brzydsze tutaj swądy przynosi. No nie wiadomo, co z tego będzie, bo to wszystko wygląda bardzo nieładnie. No właśnie. No dobrze, ale... Yy... Wiemy w tym momencie, wiemy w tym momencie o, co nieco o Bajdanach, wiemy co nieco o Rosji, poruszyliśmy wątek Turcji, Ukrainy, Polski. No akurat te trzy kraje wymienione ostatnie, no to no jeżeli chodzi o format geopolityczny, to chyba Turcja może, mieć, może prób, mieć możliwość prób realizacji swoich ambicji geopolitycznych w jakiś samodzielny sposób. A i to też, a i to też nie, nie, nie, w pełnym, nie w pełnym zakresie, jak chociażby pokazała próba, próba sił w Syrii, jaką parę, parę lat temu mieli, czy nawet rok temu mieli, mieli Turcy i Rosjanie. Dwa lata temu, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast natomiast no, nie, można, nie można ukrywać i to widać wyraźnie, że w tej sytuacji przeciwko, przeciwko Rosji stawia się NATO. Z tym, że znowu nie powiedziałbym, że całe NATO. Rzeczywiście tutaj jest to ze wskazaniem na nas i na Ukrainę, która bardzo, bardzo by chciała tutaj ze względów geopolitycznych, politycznych i w ogóle ogólnie przyjętego bezpieczeństwa stać się krajem stowarzyszonym z Unią Europejską i z NATO, później nawet stać się ich członkami, co oczywiście Moskwie zupełnie się nie podoba i jest przeciwko planom jest przeciwko planom Putina. Natomiast no w tej sytuacji rzeczywiście rzeczywiście należy poszerzyć troszeczkę kontekst, zobaczyć, zwrócić uwagę na Stany Zjednoczone. Tak jak, tak jak wspomniałeś, Zoro, na samym początku, no tutaj strona amerykańska bardzo twardo i zdecydowanie i w zdeterminowany sposób wyraża od wielu miesięcy, jeżeli nawet nie lat swój sprzeciw przeciwko powstaniu kanału Nord Stream. Jak, powiedział, jak, powiedział, jak powiedziała administracja prezydenta Bidena, no, Stany Zjednoczone wykorzystają wszystkie dostępne środki, aby zapobiec ukończeniu gazociągu. No więc, co powiedzmy w tym naszym, w tej naszej Unii Europejskiej z naciskiem na ośrodek decyzyjny, czyli te państwa Korte, te państwa, ten rdzeń, Niemcy i Francję. A no wiadomo, wiadomo co. Mamy tutaj z 3 kwietnia 2021 roku połączone oświadczenie ze strony właśnie Francji i Niemiec co do sytuacji w Ukrainie. No i tutaj obyd, zarówno Paryż jak i Berlin wyrażają bardzo tutaj swoje zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie, coraz częstszymi ostrzałami, etc., etc. I uwaga apelują do obydwu sił o zaprzestanie tego typu działań. Aha, do obydwu sił. No, do, do, zarówno do Kijowa i do Moskwy. No to bardzo ciekawe. Czyli ośrodek decyzyjny Unii Europejskiej nie chce tutaj wskazać Rosji jako, jako winnego, nie chce stanąć na przykład jednoznacznie, czy to po stronie powiedzmy Moskwy, czy Ukrainy, bo po prostu nie jest w stanie tego zrobić próbuje w jakiś sposób lawirować, przeciek, przeczekać a okazuje się, że może nie mieć takiej możliwości, ponieważ no, jak już wspominaliśmy, z jednej strony grzeją się silniki, z drugiej strony Płyną statki, Amerykanie dozbrajają, dozbrajają Ukraińców. To już wiadomo od pewnego czasu. Przecież najnowszym pomysłem, najnowszym pomysłem, jaki został wyciągnięty, no to jest propozycja jednego z think tanków amerykańskich, ażeby przekazać Ukrainie, no nazwijmy to samoloty z demobilu. Mowa tutaj o składowanych, już nieużywanych, dla przykładu F-15 Eagle, które są składowane. No to, jeżeli widzieliście państwo, jak wygląda na przykład m, takie, takie cmentarzystko samolotów, no to powiedzmy na pustyni, no to powiedzmy to jest w podobny sposób, tylko troszeczkę, troszeczkę lepszy, lepszy poziom zakon, zakon, zakonserwowania. Więc mam wrażenie, że ten konflikt ukraiński, no to, to jest zwyczajnie, zwyczajnie po, po prostu element rozgrywki, czy powiedzmy e, przycią, przy, przy, element jakby to powiedzieć, Znowu złapania Unii Europejskiej za, za, za, za ramię, żeby nie wyrazić się dosadniej i pokazania jej miejsca w szeregu. To znaczy, nie będziecie na własną rękę robić interesów z Rosjanami, jesteście w koalicji z nami i będziecie, więc, wykonywać rozkazy. Ja, ja mówię to w ten sposób. No a to oczywiście, tutaj by trzeba dołożyć jeszcze, jeszcze jedno, jedno tło, ponieważ jak wspomniałeś, jak wspomniałeś, no, tych te, jest tak naprawdę kilka. No i to wszystko oczywiście wpisuje się w ten scenariusz, który widzimy od dawien dawna, czyli środek ciężkości konfliktów geopolitycznych w świecie przesunął się już dawno na Pacyfik. Amerykanie kontra Chińczycy Amerykanie mają po, po swojej stronie teoretycznie Unię Europejską no i trwa tutaj cały czas rozgrywka, walka o przeciągnięcie Rosji. Bo owszem, Rosja w tym momencie niby jest uznawana za tego członka obozu chińskiego, ale czy Chińczykom i Rosjanom tak naprawdę długoterminowo po drodze? No nie, jest to, sojusz, jest to ze strony Kremla tak naprawdę sojusz doraźny. No i widać, że z obu stron Unia Europejska, do której jest taki takim impetem, żeśmy aspirowali, wszyscy churalnie śpiewali peany, że weszliśmy do raju, stała się zakładnikiem rozgrywki tzw. supermocarstw z obu stron. I to bardzo brutalnej walki, bez sentymentów, tu już nie ma miejsca na żadne ozdobniki. Blinken przyleciał do Europy i wszystkich tu postawił na baczność. Pierwszego zbesztął e, Makrona, następnie tego ministra spraw zagranicznych Niemiec. Postawił do pionu i ten od razu zmienił melodię na temat Nord Stream 2. Co się stało? No po prostu przyjechał rewizor z Pieterburga w Waszyngtonie, ich tu zwyczajnie opierściankował no, i powiedział im, co to wszystko znaczy i kto tu rozdaje karty i odmaszerować, wykonać, bo jak nie to będziemy walić w ryj no ten deseń dlatego nie było no, tak naprawdę żadnych relacji agencyjnych pogłębionych na ten temat, co on komu tutaj powiedział, bo wszyscy mieli kwaśne miny to z, z lewej strony. A z prawej strony pan Putin roz, rozdaje swoje karty mówi, no, my tu żeśmy zbudowali kawał tego rurociągu, jesteśmy na ukończeniu, jak ty makrela nie chcesz, nie jesteś w stanie dopilnować końcówki? Tut mir Light. Nie będzie gazów. <grym> za kilka miesięcy. Możesz sobie napełnić, nie wiem czym, powietrzem. Nadmuchaj no, sobie tę zieloną energią ze słońca. <grym> Nie wiem, czym tam będzie się grzać w Niemczech. Za bardzo mnie to nie interesuje. Podpisaliśmy kontrakty. Nie są realizowane. Wybieraj, no. Kogo bardziej kochasz? Co jest tutaj ważniejsze dla Ciebie? <śmiech> Ciepłe kaloryfery, czy dobra przyjaźń z Blinkenem? No, to z no, wschodniej strony tak wygląda. Krótka rozmowa, no. Nie chcecie gazu, no to, to przecież nie będziemy go dostarczać, jak nam zamkniecie rurę, Tak. <śmiech> W szczególności nie będziemy dostarczać przez Ukrainę, która ma możliwości tranzytowe. Ale myśmy się umawiali na Stream 2, a nie na żadną Ukrainę. Dokładnie, dokładnie. I co, I co dalej? No bardzo ładnie. Jesteśmy w kleszczach. I tego nam ci, ci macherzy od bezpieczeństwa energetycznego nie wspomnę nazwiska tego pana, przyjaciela ze szkolnej ławy, bliźniaków, zaufanego i wszystko robił pięknie tego, no nie przewidział jednego, że znajdzie się w takiej smutnej sytuacji, jak to mówią Amerykanie between stone and hard place. Będzie mielony bez żadnej litości. Przez lewą i przez prawą stronę. Tak, no bo teoretycznie z naszego punktu widzenia, z naszego polskiego punktu widzenia, jeżeli chodzi o gaz... Dobrze, część dostaw mamy zabezpieczonych y, poprzez gazoport. Część... Ale ile to jest procent? 20%? 20%. No, 20%. No, nie, wiele, niewiele, niewiele. Właśnie miałem do tego dojść. Część dostaw będzie zabezpieczona w postaci Baltic Pipe, która ma ruszyć w 2022 roku. Jak skończy się następna zima, a my ją przeżyjemy. Tak jest, ale na ten moment nadal 50%, 50 przynajmniej gazu do Polski dostarczane jest właśnie ze strony rosyjskiej. Nie 50, ponad 70. O właśnie, a jeżeli spojrzymy na ropę naftową, to jest jeszcze gorzej. No Ja nie wiem, czy to jest gorzej, czy lepiej. W każdym razie jest bardzo dużo ze wschodu, bo Rosja produkuje tanio i eksportuje węglowodory. Szczodrą ręką i z dużymi transportami, czyli właśnie rurociągami, które są bardzo efektywne i racjonalne ekonomicznie, bo to, ten transport jest zwyczajnie tani, jest niezawodny i to działa. No ale jak zamkniemy rurę, no to nie ma transportu. I wtedy jest problem, i o to właśnie idzie ta zabawa, no bo jesteśmy zakładnikami tej całej rozgrywki, która się odbywa tak naprawdę między Waszyngtonem a Moskwą, czego nikt no, w kraju wasalnym nie jest w stanie powiedzieć otwarcie, że to o to chodzi, że jesteśmy zakładnikami i kopią nas, powiedzmy sobie w plecy, <śmiech> <śmiech> nasi potencjalni teoretyczni sojusznicy popychają, wpychają do, do tego kotła z gorącą wodą i mówią, no słuchajcie, musicie nurkować, bo jak nie, to będzie jeszcze gorzej. No Właśnie. Ale, ale tu jesteśmy chłopcami do bicia, bo znajdujemy się między, do, między dużymi adwersarzami. No, mo, można się pocieszać tym, że makrela ma gorzej, bo ma dużą, większą gospodarkę przemysłową, która potrzebuje e, źródeł energii, no i to ona jest tym głównym adresatem jako kierownik Unii Europejskiej stąd się bierze ta dziwna, cicha pojednawcza misja Unii Europejskiej, która tak naprawdę nie jest w stanie wyartykułować nic zbornego i zachęca obie strony konfliktu do negocjacji, które właśnie zerwano prowokacyjnie a czas, czas? Tak, tak, nie... stopią od granicy, a my tu będziemy negocjować, nawet możemy otworzyć misję dobrej woli, nie wiem gdzie kurde, w Katmandu może no bo w Mińsku już się zawaliło to nie wiem gdzie teraz no. w Watykanie, no nie wiem bo tam dużo jest prawosławnych to byliby obrażeni <śLa <bardzo> <śla> nie, że sytuacja brzmi śmiesznie, tak ale jest bardzo poważna, przynajmniej z naszego punktu widzenia, bo znaleźliśmy się w środku. No I I to następuje, następuje pytanie, które można by zadać w sposób, no, parafrazując słowa Piłsudskiego, jakie powiedział kiedyś do przedstawiciela strony litewskiej. No to co, panie Zoro? Będzie wojna? Czy. To czy może proxy wojna. I pytam szczerze mówiąc, yy, pytam o to, chciałbym porozważać na ten temat chwilkę z zaciekawieniem, ponieważ no, po pierwsze, no jeżeli weźmiemy te państwa, nazwijmy to buforowe, Ukraina, Białoruś, no to y, tuż za miedzą jest właśnie Polska. Po drugie, no przyznam szczerze, że jest to w żywotnym interesie powiedzmy naszego, nazwijmy to kierunku wschodniego, czyli powiedzmy województwa lubelskiego, podkarpackiego, tak się składa. Mam tam wielu znajomych, którzy. Y, Kilka lat temu, kilka lat temu pół żartem, pół serio powiedzieli, że jak na wschodzie zacznie się ruchawka, to, yy, żebym im szykował miejsca tam, gdzie jestem. Wtedy się z tego, z tego pośmialiśmy, ale dosyć szybko zacząłem troszeczkę się obawiać, że chyba będę musiał kupować łóżka. No, nie, życzę, nie życzę im oczywiście, nie życzę im oczywiście, rzeczywiście tego. Yy, raczej o, nazwijmy to, raczej uważam, że ewentualny konflikt mógłby rozgrywać się na teatrze właśnie ukraińskim myślę, że być może do Dniepra, no do Dniepra to by wystarczało tak? to już Kijów, defilada, defilada zwycięstwa ewentualnej, ewentualnej strony zwycięskiej no ale właśnie, czy będziemy mieli wojnę pełnoskalową, czy proksy wojnę czy zimny bardzo zimny pokój no tylko dwie opcje są realne bo ta pełnowymiarowa wojna oczywiście jest niesterowalna nie, nie i prowadzi do e, eskalacji nuklearnej do czego obie strony nie, do, nie chcą doprowadzić więc będą się biły lokalnie jeżeli będą się biły to będzie to proksy wojna lokalna e, o niepodległość Ukrainy niech się Ukraińcy tam biją o swoją ziemię to jest ich biznes no to są ich pola gazowe, naftowe w Doniecku. To niech ich bronią razem z sojusznikami. My im pomożemy. No ale ze swoimi siłami strategicznymi nie wejdziemy, bo, no bo nie chcemy wywołać wojny światowej. Nie będziemy umierać za Kijów. I te słowa już właściwie padły. One nie są powiedziane wprost, ale są całkiem czytelne. Zresztą e, tak zwane konstruktywne rozmowy odbyły się w ubiegłym tygodniu po wcześniejszej konferencji bardzo ważnej, takiej okolicznościowej sesji zdjęciowej Ławrowa z We y, Yangiem, Yang Wengiem, Ministerstwa Zagranicznych Chin. Ciągle mi się myli to nazwisko, przepraszam, że kaleczę, Yang chyba się nazywa, We Yang. Bardzo bardzo biegły dyplomata i bardzo wyszczekane. Dotychczas był cicho, ale na tym spotkaniu, na tej konferencji Ostatniej Szansy w Kanadzie, o której żeśmy wspomnieli, no, zbeształ Amerykanów po prostu w sposób knajacki, po chamsku. Powiedział, że nie możecie tutaj do nas mówić z pozycji siły, nie macie do tego żadnych argumentów i żadnej, żadnej legitymacji moralnej, aby nas pouczać, i mówić nam, co mamy robić u nas. Krótko. Bardzo bezpośrednio. Dotychczas takie słowa ze strony Pekinu nigdzie, nigdy nie padły. Tak dosadnie, bezczelnie, konfrontacyjnie. No jak mówią psycholodzy asertywnie, no, taka jest postawa chińska, asertywna na arenie światowej i zaraz po tym spotkaniu 10 dni później była ta konferencja ławrowa z tym Yangiem, gdzie się ładnie sfotografowali i podpisali tam jakieś porozumienia o współpracy strategicznej, to oczywiście ten dokument nie ma dużego znaczenia, chodzi o to, że pokazali jedność ideową w obszarze Eurazji. To jest promowane zarówno w, w Moskwie, jak i w Pekinie, że wprawdzie mamy tam drobne różnice, prawda? różne tam metodyki polityki wewnętrznej, zagranicznej, ale jesteśmy umówieni co do kierunków tak zwanego świata wielobiegunowego, nowego porządku. Nie zgadzamy się na Great Reset, w szczególności w wersji amerykańskiej, utrzymanie hegemonii dolara. Nie zgadzamy się na amerykański dyktat, co ma się teraz wydarzyć? Uważamy, że należy zachować dyplomację i wyższość prawa międzynarodowego, kierowanego i konsultowanego przez uprawnione organizacje międzynarodowe z Organizacją Narodów Zjednoczonych na czele. Te umowy, które żeśmy podpisali, respektujemy. I wzywamy wszystkich do ich respektowania w duchu te, te poszanowania, pokoju i współpracy międzynarodowej No właśnie na zasadzie równoprawnego traktowania wszystkich partnerów. To jest istota tego widzenia świata wielobigunowego, z którą w dużej mierze się zgadzam, bo ona ma podstawy mocne moralne, no ale szczegóły to już wyglądają Trochę bardziej skomplikowanie, więc tutaj nie wchodźmy w te szczegóły na razie. Wiadomo, że jest inne widzenie świata na wschodzie. Eurazja jako taka, jako idea pewnej integracji wielobiegunowej działa. I Chińczycy, i Rosjanie się do tego dogadali. No ale znowu szczegółowe interesy geopolityczne, wojskowe i eksportowe mówią, co innego Amerykanie te różnice rozgrywają, w szczególności w Europie, która jest zakładnikiem wojskowo-sojuszniczo w NATO Amerykanów, no i z drugiej strony jest zakładnikiem węglowodorów rosyjskich, co Putin właśnie rozgrywa. No i znaleźliśmy się... Między ustami i brzegiem pucharu. I co dalej? Nie wiem, ale robi się groźnie, bo następuje eskalacja. Hmm? Te motywy będą rozgrywane i są świadomie rozgrywane na szczeblu światowym. Przez Pekin, przez Moskwę i przez Waszyngton. Bezwzględnie, konsekwentnie i brutalnie. No i być może takie są oczekiwania cokolwiek zaznajomionych z tymi sprawami czeka nas dalsza eskalacja, czyli naciskanie dalsze na kogo? No, na zakładników. <śmiech> czyli na kogo? No, na Europę. W szczególności na kogo? Na Polskę z PGNiG i tam różnymi odwiertami w Doniecku i tak dalej. No taka jest niestety brutalna kolej rzeczy, o którym nas specjalni ministrowi od bezpieczeństwa energetycznego nie informują, no bo wiadomo, no, nie jest to informacja zbyt budująca, no, ale taka jest realna sytuacja. Hmm. Ja przyznam szczerze, przy, tutaj przeglądając materiały, budując jakiś konsp, konspekt pod dzisiejsze spotkanie, zdecydowałem się wejść na różnego rodzaju rosyjskie strony, z tym że anglojęzyczne, no i poczytać powiedzmy, w jakim tonie jest tam pisane o tym, co się teraz dzieje na Ukrainie. Trolem, trolem na szczęście nie zostałem, posady ciepłe mi nie zaproponowano, natomiast, natomiast zauważyłem, zauważyłem dwie takie rzeczy. Po pierwsze, ten wątek ukraiński w tym momencie nie jest na pierwszych, powiedzmy, stronach gazet yy, aż tak widoczny. Po drugie, Rosjanie wyrażają się dosyć zachowawczo. To znaczy nie ma tutaj nie, ma tu, nie padają tutaj słów słowa na zasadzie wyzwolenia, bracia towarzysze. Na pewno nie padają też powrót do macierzy. Nie pada nic coś nie, pada, nie padają stwierdzenia, które miałyby dla przykładu opinię publiczną nakierować. Że, jest, że to, co za chwilę się wydarzy, będzie działaniem godnym, sprawiedliwym i ojczyźnianym. Nie ma takiego wątku, co szczerze mówiąc bardzo mnie cieszy, ponieważ, ponieważ oznaczałoby to, że nie, ma, nie, nie została stworzona ku temu też nagonka taka propagandowa. Mam wrażenie, że powiedzmy ta zbiórka, ta zbiórka sił yy, rosyjskich no to, to, jest, to jest oczywiście to jest deklaracja siły, pokazanie, że możemy szybko zebrać siły, możemy zrobić to w sposób sprawny. Yy, chcemy przypomnieć tylko, że tutaj nasze zachodnie okręgi wojskowe to są najsilniejsze nasze okręgi yy, wojskowe. Yy, czy Unia Europejską mogliby nakryć czapką? No to przyznam szczerze, że to jest kwestia dyskusyjna. Jeszcze. Yy. Co jeszcze? No, czy, czy, czy, czy, widzimy, czy widzimy na przykład rosyjskie rozlokowanie sił na Białorusi, które już w ogóle zamknęłoby pierścień praktycznie dookoła Ukrainy? No, też czegoś takiego nie, nie ma na ten moment. Mam, mam na, przykładzie, na, na przykładzie kasusu Krymu weźmy też pod uwagę, że Rosjanie są w stanie zająć sporą połać terenu w sposób, który zaskoczy wszystkich i w sposób niespodziewany. Yy, więc nie dam sobie ręki uciąć, oczywiście, ani tym bardziej głowy, ale mam wrażenie, że ze względu właśnie na obecność strony rosyjskiej, to, co się dzieje teraz, to, co się dzieje teraz w Ługańsku i w Doniecku, może przerodzić się powiedzmy okresowo we wzmożone, we wzmożone, wzajemne ostrzały obydwu stron, ponieważ rzeczywiście to widzimy, że y, ilość ostrzałów y, wzajemnych już tutaj już tutaj. Wzrosła. Natomiast na miejscu Kijowa byłbym bardzo, bardzo ostrożny próbując dokonywać powiedzmy jakiejś większej operacji, operacji militarnej, mającej to celowo przyłączyć, nazwijmy to w cudzysłowie, zbuntowane prowincje. Co jest bardzo istotne, Putin jednoznacznie i to wielokrotnie już powiedział swoim rodakom wewnątrz i na świecie, że Rosja nie może dopuścić do sytuacji, kiedy ich krajanie będą mordowani, ostrzeliwani, będą okupowani przez wraże siły. O kogo chodzi? O no, obywateli Federacji Rosyjskiej bo trzeba przypomnieć, że parę milionów Ukraińców formalnie z Doniecka dostało paszporty rosyjskie. Hmm? Są dobrowolnymi obywatelami Federacji Rosyjskiej mieszkającymi w Doniecku. No bo mówią od urodzenia po rosyjsku, tak się zadeklarowali, było referendum, wybrali władze przychylne Moskwie, a oni... Dostali darmowe paszporty, bo były oferowane przez tam lokalne władze, które to zorganizowały, no i przyszli do tych urzędów, i poprosili o blankiety, wypełnili, dali zdjęcia i dostali paszporty i są obywatelami Rosji. Więc teraz Rosja ma pełne prawo, w sensie prawa międzynarodowego, do obrony swoich obywateli na obczyźnie. No, którzy absolutnie dobrowolnie, nikt ich do tego nie zmuszał, stali się obywatelami Rosji. To się stało w przeciągu ostatnich kilku lat. Mm. Oczywiście większość z nich jest wciąż formalnie obywatelami Ukrainy. Przynajmniej tak twierdzi Kijów, bo nie ma procedur jasnego zrzeczenia się obywatelstwa. Trzeba by było tego obywatelstwa się zrzec w Kijowie, aby było ono w pełni skuteczne. A nie słyszałem o takich wypadkach, bo ludzie nie mają czasu na takie pierdoły, mówiąc szczerze. Mhm. E, więc no, są separatystami i buntownikami, zbuntowanymi obywatelami Ukrainy, tak? biorąc tę rzecz formalnie, poprawnie. No a z drugiej strony w ogromnej, przetłaczającej większości są także obywatelami Rosji. Mm -hmm. Na tym polega cała zabawa. No i trzeba tu rozważyć, patrząc z daleka, racje prawne, moralne, no i takie ludzkie. Co z tego wynika? Jak to będzie rozegrane? Żeleński powie, no ale przecież separatystom mówimy nie, i musimy ich z powrotem przygarnąć, bo to jest nasz teren, to są nasze granice, to są nasze ziemie, to są nasi ludzie. No a ci ludzie mówią, no tak, być może ma pan prezydent racji, ale my się nie poczuwamy, bo jesteśmy Rosjanami. No i, no i oczywiście telewizja w Kijowska tego nie pokaże, takiego obrazka. Ja też nie wiem, czy nie popełniam jakiejś zbrodnią myśli, kiedy mówię to w ten sposób bo zaraz mi powiedzą, że jestem jakimś ruskim agentem, ale to tak faktycznie on the ground, jak mówią amerykańscy doradcy, wygląda tam na miejscu. Ja mówię o realiach, jak to naprawdę się odbywa. Większość tych ludzi nikt tam nie zmuszał. To są potomkowie, gości, których jeszcze przed Chruszczowem Miliony przesiedlono na budowy wielkiego komunizmu na wschodzie Ukrainy, bo tam były te zasoby naturalne, była woda, czyli ten Dniep był i był węgiel. I była ruda żelaza i powstały huty i powstały fabryki Antonowa montujące największe samoloty e, transportowe świata. No i także tam huty aluminium i, i tam różne inne walcownie i tak dalej. I zakłady budujące największe lokomotywy w całym e, RWPG, prawda, do dzisiaj jeżdżące po naszych torach notabene. Kopie, tego mało kto wie i pamięta, kopie General Motors. Na licencji, tak, na licencji. Na licencji, którą Amerykanie z General Motors przekazali bezpłatnie Rosjanom Stalinowi w ramach Land Lease. Macie tutaj, woj walczyliście z Hitlerem, a oni to później za darmochę, no wbrew oczywiście prawu patentowemu, przekazali niezależnych... Ukrainie, która to po prostu wzięła no i tam produkuje te, te lokomotywy do dzisiaj. <grywa> Amerykańska konstrukcja. Jeździ po szynach, jest sprawne, no ale niestety jest niepoprawne politycznie, bo to diesel jest. Diesel elektrycka, jak mówią Czesi. Jednotka. Diesel elektrycka jednotka. <grywa> Taki kolos, który ciągnie wielki pociąg towarowy 110 wagonów. No. No, nie wiadomo, czy to jest amerykańskie, rosyjskie, czy ukraińskie. No. Działa. Z Ługańska notabene fabryka. To może się znaleźć w internecie, bo nadal oferują na rynku międzynarodowym. Na przykład do, do, do Indii, do Chin i do Pakistanu. Dobrze się sprzedaje no bo jeździ, no co z tego, że stare ale silniki wydajne, tego, oszczędne na dieslu, no trochę smrodzi no ale <grystanie> nie było takich dużych baterii elektrycznych tu się śmieje, akurat tak przekornie z tej religii globalnego ocieplenia, bo to technika silników spalinowych, niewiele się posunęła przez te wiele dekad a teraz nam Elon Musk i cała banda tych ociepleńców no daje, no, takie zabawki do, no, no właśnie do zabawy, no, że będzie jeździło na zieloną energię. No ale jakiej mocy tam jest ten, ten napęd i ile tam jest tych baterii w środku? No tak, na pół godziny jazdy. Hmm. Hmm. No a ja do ja do, ja do twojej wyliczanki wili, pozwolę sobie dodać jeszcze, że w, no, ten, ten, ten, ten przemysł, ten przemysł, budowa przemysłu na Ukrainie, no to oczywiście jednym z jej elementów była nieprzańska elektrownia wodna, czyli ta, ta, ta w, w, w mieście za Ona już zbudowana za czasów stalinowskich, później rozbudowana, tak, no ale cóż, no, energia była potrzebna. No praw fizyki pan nie przeskoczysz. Nie no, oczywiście. Wod, wo, wo, naturalnie woda płynie w dół. Ale widzisz, nowocześni komuniści, zwłaszcza z Unii Europejskiej, twierdzą, że jak trochę przyciemnimy słońce i będziemy budować wiatraki, no to będzie pięknie i to wszyscy będą zdrowi i bogaci. No z rachunku powiem ci energetycznego to nie wynika, a ekonomicznego też w ogóle. No ale jakoś ta wiara nie upadła i Greta Thunberg mówi, że no planeta ginie i musimy te wszystkie śmierdzące silniki zatrzymać i nie będziemy niczego używać i, i nie wiem, czy wrócimy do, do szałasów. No, jak zrobią wojnę o ten gaz na Ukrainie, to może tak się skończy, że będziemy opalali po zziebie, jakimi, jakimiś patykami zebranymi w lesie. Także nie blokuj sobie dostępu do tego, do lasu, gdzie można zbierać chrust. Bo w średniowieczu to było dodatkowe, bardzo istotne zajęcie dla biedoty. szczególności na tych obszarach takich, no takich, no upośledzonych. No, notabene na Podkarpaciu, <grym>, o którym żeśmy właśnie wspomnieli. To mm -hmm. można sobie poczytać w tych książkach historycznych, jak to tam było stada owiec wypasana w lesie. Ty mi powiesz co to, co jakieś bzdury, co przecież, o co chodzi, to, to jak, przecież nic takiego nie może być. No ale było to robione. Dlaczego? No bo to, to bezpiecznie od wiatru można tam wejść i one tam sobie zawsze coś poskubią, mech czy inne tam jagody, czy nie wiem, no nie znam się na owcach, ani kozach. Ale właściwie w tym czasie sobie tam chrust zbierał. I wypasanie tej, tego drobnego, kopytnego bydełka było jedną z poważnych gałęzi rolniczych w tych, na tym biednym terenie. No bo gruntów ornych tam było bardzo mało. Trzeba było gdzieś wypasać te zwierzynę i trzeba było gdzieś zdobyć opał. No właśnie, no to zbierany był chrust. Więc e, dzięki temu te lasy były utrzymywane w bardzo wysokiej kulturze, no bo wszystkie te złomy, wszystko co się oberwało, te wszystkie suchary były wyczyszczone. Było to posprzątane jak u ciebie na podwórku. Czyściuteńko? Dlaczego? No z biedy. Gospodarka ekologiczna. Teraz wszystko się wala, gnije, śmierdzi. Tam się lęgną te, te, te gąsienice, rozprzestrzeniają, jest wielka katastrofa. No a biedni ludzie w średniowieczu potrafili sobie z tym poradzić. Właśnie z biedy. Tak polecam Ci właśnie działania ekologiczne. Tak na, na przykładzie naszych własnych doświadczeń historycznych. Bo to działało. Przekładając, przekładając na dzisiejsze czasy, no to europalety potrafią się dosyć w łatwy sposób złamać. Tak w razie czego? No wiesz... Troszeczkę sobie tutaj żartujemy, prawda? Bo jesteśmy no, rozpieszczeni przez tę, tę, tę nowoczesność mamy wygody wszystkie i tak dalej. I nie poprawnie Zobacz, jesteśmy. jak to jest kruche. Wystarczy, że zamkną rurę na kilka miesięcy i naprawdę nie będzie paliwa. Ja cię tym nie chcę straszyć, ani wiesz, nie? tego nie przewidujesz, tak się stanie. Ale już wiarygodnie te, ten. Ten szantaż jest w mediach lansowany przez różne bardzo wytrawne ośrodki. Tam nam podszeptują, słuchajcie, nie podskakujcie za wysoko, bo może być zimno. No widzieli, widzieliśmy to jakiś czas temu na przykładzie Teksasu, tak? Chociaż. No, tam paru, paru ludzi zrobiło duże pieniądze, bo to tu mankoft u tych dużych dystrybutorów energii elektrycznej zamknęło się kwotą dużą kwotą miliardową. 80 miliardów dolarów. Za kilka dni zaledwie. To był duży skok. Na kasę oczywiście. Dostawcy, którzy proponowali zmienną taryfę, no? Razy 100. Razy 100. I, I za trzy dni za masz rachunek na przykład na 15 tysięcy dolarów za prąd. No, proszę bardzo, no. Hmm. normalnie pan płaci 100 no ale razy 100 razy 100 ile daje? 10 tysięcy, tyle się należy no dobrze, czyli tak czyli yy, silniki diesla się grzeją z jednej i z drugiej strony ale wygląda na to że największym zagrożeniem byłoby tutaj przycięcie po prostu dostaw węglowodorów czy też jak powiedział jak powiedział klasyk węglowodanów swego czasu yy, tak, yy, przycięcie po prostu dostaw węglo, węglo, węglowodorów. Na zasadzie, na zasadzie nie chce się Nord Stream 2, no to nie będziecie mieli też powiedzmy z tego i tego kierunku na jakiś czas. No, Europejska czy w ogóle cały kontynent europejski no raczej nie jest przygotowany na tego typu rozwiązanie, bo yy, pod, względem, pod względem ropy naftowej, Gazu, owszem, istnieją ośrodki, no może północne przede wszystkim, tak, yy, wydobywcze, ale raczej, raczej nie zaspokoi to potrzeb całej, całości Unii Europejskiej, prawda? Ale zobacz, co to znaczy w dużej perspektywie zabawy monetarnej. Jak doskonale wpisuje się to w wykres dolara. No bo już kilkakrotnie w ciągu ostatnich miesięcy były podnoszone rozpaczliwe głosy, że dolar upada i to jest już koniec. Dolar, już on znika, to będzie śmieć, bo oni tam pompują na potęgę, to wszystko się szmaci w oczach. No i patrz, wystarczy zamknąć jedną, drugą rurę, jakiś jeden suez na kilka dni i już dolar jest uratowany no jaki dolar petrodolar oczywiście ten którym się płaci za ropę i za gaz na świecie ja wiem że on znika w oczach za kilka lat tego nie będzie no ale póki co jeszcze obowiązuje i właśnie w tym momencie Amerykanie no tak jakoś zamykają kurki z gazem rosyjskim a ja nie mówię że sami ale tak jakoś to się odbywa dziwnie że Putin sam to robi oni go wcale o to nie prosili zobacz jak to się odbywa dziwnie, prawda, w tym dużym tańcu światowym jesteśmy jedynie pionkami zakładnikami całej zabawy a gdzie jest ten zwornik ten ta oś główna wiodąca no to ją można odkryć jak się zobaczy jak tancerze do jakiej melodii skaczą no to jest pan Antony Blinken to jest Petro Dollar. Mm -hmm. To jest Waszyngton z źródkiem Bidenem występującym sporadycznie na ekranach telewizorów. No i z jego bardzo aktywną wiceprezydentką panią Kamalą Harris. z bardzo rzutkim mężem na z dużym funduszem hedgingowym w tle. Więc tutaj dolar jest rozgrywany i to jest ten podstawowy instrument tej całej zabawy. I też w działaniach operacyjnych samego naszego głównego wroga z Kremla, pana Putina, też gra główną rolę, bo tam jak się czyta te raporty ich niego banku centralnego na Elwiry na buliny, no to dolar jest numer jeden. Oni się głównie tym zajmują. Jak się przed tym obronić, przed jego hegemonią i tymi nieoczekiwanymi zwrotami, które się realizują na ostatnim etapie jego no, oczekiwanej śmierci. Tak? No bo to jest ten moment, kiedy są rozgrywane wszystkie karty. No i niestety było to kilka lat temu przeze mnie wypromowane oczekiwanie, że ten ostatni etap dolara, jego znikania ze świata będzie deflacyjny, będzie właśnie taki, że dolara będzie mało i że będzie brak i to te wszystkie ceny surowców pójdą do góry i tak dalej. No to obserwujmy to i sprawdzajmy, czy tak się dzieje, bo ja nie muszę być jakimś wielkim prorokiem. Wystarczy poczytać ostatnie raporty na przykład Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który mówi, że być może amerykański bank centralny drukuje bez opamiętania. To prawda, ale on może to, on steruje tylko rynek wewnętrzny, a dolar w obiegu światowym no to jest 90% tego całego wolumenu To gigantyczny rynek offshore. Tak jest. Tak, czyli pan Jeremy Powell on sobie może sterować tą swoją polityką monetarną, ale to jest tylko ułamek tego, co się naprawdę dzieje na świecie. W szczególności na rynku kredytowym i MFW to powstrzymywał się jeszcze w zeszłym roku. Nic na ten temat nie, nie mówił otwarcie, ale teraz w lutym opublikował taki raport ostrzegający, no, że grozi nam kryzys dolarowy na rynkach wschodzących. Jest on już praktycznie nieunikniony. To znaczy, że pojawią się braki dolara z powodu stagflacji albo deflacji na rynkach wschodzących, które w rozwoju zostaną zatrzymane nagle, uderzą o ścianę, no i trzeba będzie płacić rosnące odsetki od kredytów dolarowych, no a nikt ich nie będzie mógł znaleźć, bo nie ma. Bo nie ma wpływów eksportowych, które maleją. A pan Powell nam ich nie da. No bo Powell drukuje na rynek wewnętrzny amerykański, tam jest inflacja i wszystko hula, wszystko drożeje, tak, ale nie ma to żadnego odniesienia do rynków wschodzących, no których eksport na ten rynek amerykański maleje z powodu korony i innych rzeczy. Rozumiesz dynamikę? To się właśnie tak odbywa. Wyglądałoby, że ten dolar powinien zjechać do piwnicy teraz, no i zniknąć. A on przeciwnie będzie wzwyż. Właśnie dlatego, że taką rozgrywkę między innymi montują na Ukrainie. Bardzo mi się to nie podoba. Bo tu nie chodzi ani o Ukraińców, ani ten Burisma Holdings, ani o Polskę. To są wszystko detale. Tak na prawdziwe tło dopiero widać, a o czym nikt nie mówi a na czele z tymi wielkimi analitykami geopolityki. Nikt tego nie mówi. A, a nicią wiążącą to wszystko jest nic innego, tylko dolar. Dolar. King dolar. Ostatni, Ostatnia prosta. Czego nie można powiedzieć chociażby o euro? Wiesz, żeby wykorzystać atuty, to najpierw jest trzeba zdobyć. Trzeba je zbudować. Trzeba mieć jakiekolwiek. I nie ma i ma się gołą... No... No to, możemy to przedłużać agonię. To można tylko udawać i robić dobrą minę. No właśnie to się odbywa. No ale z, sam wiesz, że ta zabawa w golasów nowe szaty cesarza w ogóle znanej nam bajki, no to się kiedyś kończy w nieoczekiwanym momencie. I no i jak zwykle zostaje z gołym tyłkiem na mrozie, tak? Tak jest, tak jest. Dobrze, 80 minut. Mam nadzieję, że y, docenicie Państwo nasze wysiłki. To był kolejny odcinek Mielenia z ozorem na bogato. Przemieliliśmy to, co się dzieje aktualnie we wschodniej części Ukrainy. Y, o to, że o, o brak tematów do przemielenia y, raczej nie mamy się co martwić. <śmiennie> już to zauważyłeś. <śmiennie> nie, już dawno, już dawno. Nie mam w co. Słuchaj, ale który temat robimy dzisiaj? Yy, to jest na liczniku mamy 67. No tak, ale zawsze taką masz gorączkową gonitwę. Co wybrać? Bo i to jest i to ciekawe, i to fascynujące. To trzeba dotknąć i no. Oczywiście, oczywiście. Przecież tematów, które moglibyśmy poruszyć jest tak naprawdę kilka albo pociągnąć tematy, które zapoczątkowaliśmy wcześniej, no bo nie ukrywajmy na przykład, paru dni temu rozmawialiśmy o Birmie, Myanmar, tak? Tam jest sytuacja nadal rozwojowa. No ale czasu nie staje, że tak powiem, no. No czasu nie staje, dokładnie. No ale jeżeli byście, jeżeli byście Państwo chcieli nas troszeczkę więcej, to wiecie gdzie nas szukać. Cotygodniowa summa krypto, to jest inicjatywa zespołu Bogaty Men oraz Zazawa Zoro wspólnie oraz comiesięczny webinar Pieniądz w czasach zarazy, gdzie razem z Zorem robimy podsumowanie miesiąca, dyskutujemy na temat, co nam zeszły miesiąc przyniósł i w którą stronę to wszystko idzie i dlaczego wygląda to czarno. No mamy jednak odcienie szarości, kochany. To nie jest tak, że wszystko jest całkiem czarne tam. Nie no, oczywiście, oczywiście. Szarzyzna dominuje, a my w tej szarości próbujemy znaleźć promyki światła. Szarzyzna, ale bynajmniej nie miałkość kość i mierność. Jak mawiał poeta. Dobry. Jak mawiał jeden z szansonistów. Byłem w, na wsi, byłem w mieście, byłem nawet w Budapeszcie. Wszystko. Dobranoc państwu. Kłaniamy się.